Halleluja Bóg jest dobry. Amen. Amen. Jak się dzisiaj czujecie? Dobrze? Ale ciśnienie jest bardzo niskie, także niektórzy może się chce spać. Czy fajnie, że jako Kościół my nie chodzimy według naszego czucia, tylko według wiary. Amen. Amen. Bo jakby świeciło słońce, to każdy byłby pobudzony i cieszyłby się, że zas, jak się skończy nabożeństwo, to dobrze było, żeby się było krótka usługa, to wtedy byśmy mogli sobie pójść na spacer. A przy takiej pogodzie możemy tu zostać dzisiaj dłużej, nawet do 15.00. Jeszcze jedna informacja, jeżeli chodzi o nasze morze, przepraszam, że się wtrącę, mamy pewną wiadomość, że tak jak co roku na pewno morze będzie zimne. Także nie wiem, czy to jest atrakcja, czy nie, ale dla tych, którzy lubią krioterapię, jak, jak najbardziej jest to zachęta. Nie żartowałem oczywiście. Kochani, Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy byli nie tylko tymi, którzy słuchają, ale żebyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. I to jest bardzo ważne dla nas. Często my myślimy, że kiedy pojawi się jakiś kaznodzieja albo ktoś, kogo nazwisko jest znane i przywiezie nam słowo albo słowo prorocze, albo słowo zachęty, albo słowo, które nas prowadzi w pewien wymiar Bożego Słowa, to zmieni nasze życie. Rozczaruję was, tak nie będzie. Nie ma takiej możliwości. Każdy kaznodzieja, czy każdy, kto się dzieli Bożym Słowem jest powołany do tego, żeby to Słowo przekazać zgodnie z tą Ewangelią, która jest zapisana w Bożym Słowie. I tu nie chodzi o przekaz teologiczny, litery, ale chodzi o to, żeby przekazy to słowo, które jest ożywione Bożym Duchem, które dotknie Twojego serca i wpłynie na zmianę Twojego miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Bo wtedy to przyniesie skutek, jeśli tak się stanie. Bo jeśli tylko dzisiaj powiesz, że był fajny czas w niedzielę, było fajne kazanie, było fajne słowo, ale rano, kiedy wstaniesz, nawet nie będziesz pamiętał, o czym było, to nie przyniesie żadnego skutku. Ważne, abyśmy byli wykonawcami słowa. Mi się przypomina, pewien znodzieja opowiadał taką historię. Była niedziela i rano wybierał się do kościoła. Jako to mężczyzna był już gotowy, a że do kościoła mieli kawałek, musieli jechać autem. Ale jak to zwykle bywa w rodzinach, żona stała jeszcze przed lustrem. On ciągle stał i poganiał ją, chodź szybciej, chodź szybciej. Ale żona ciągle to przedłużała, przedłużała, bo jeszcze musiała coś tam zrobić z sobą, żeby być gotowa do kościoła. I on taki podenerwowany czekał czekał, kiedy żona już była gotowa, ukazało się, że dzieci nie są jeszcze gotowe i taki cały był po, podenerwowany. Wsiadł w auto i zaczął jechać do tego kościoła. Jechał o wiele za szybko, no żeby się nie spóźnić. I w pewnym momencie, kiedy wjeżdżał na taką drogę szybkiego ruchu, Duch Święty do niego mówi, uważaj, za tysiąc metrów będzie stała policja, zwolnij. Ale on pomyślał, a chyba przypadek i przyspieszył. I za kilometr patrzę, wychodzi policjant i go zatrzymuje. Mówi, dzień dobry, proszę pana, przekroczył pan prędkość. ten kaznodzieja tak patrzy na niego, mówi: Panie władco, to jest niesamowite. A ten policjant tak na niego patrzył, co się stało? Mówi: Wie pan co? Kilometr stąd Duch Święty mi powiedział, że pan to będzie na mnie czekał. To jest niesamowite. A ten policjant mówi: A kim pan jest? On mówi: No, jestem pastorem pewnego zboru i właśnie spieszę się na to spotkanie, które będzie o tej o tej godzinie, i dlatego tak szybko jadę. Ten policjant popatrzył na tę dzieje i powiedział do niego tak, słuchaj, od dzisiaj nie tylko słuchaj, co Duch Święty do Ciebie mówi, ale zacznij to wykonywać. I myślę, że to jest taka puenta dla nas. Wiesz, często jest tak, że posłuchamy Bożego Słowa, czy zobaczymy, co usłyszymy i mówimy, ale fajne słowo, ale jestem zbudowany, jest to słowo dla mnie, on dotyka mego serca, ale to nie przekłada się na życie. Nie wprowadzamy tego w życie. Ważne jest, żebyśmy wprowadzali to Słowo, żebyśmy słuchali Bożego Słowa, abyśmy słuchali Ducha Świętego, Jego prowadzenia i byli Mu w tym posłuszni. To jeszcze jedną historię, zanim zaczniemy. To była historia, jeszcze nie zacząłem pomału, do trzeciej mamy czas. To była historia związana z Izraelem. To była też historia ze słuchaniem Słowa Bożego. Był wierzący człowiek, który był przewodnikiem, oprowadzał wycieczki, przyjechała wycieczka do Izraela i on się dzielił tym, że powinniśmy być tak jak owce, które słuchają głosu swego pasterza. Mówi, wiecie, Izrael to jest takie szczególne miejsce, gdzie bardzo możecie zobaczyć jeszcze, może w niektórych miejscach, do których ja was zaprowadzę, jak to wygląda w rzeczywistości. I posłużył się tak jak Pan Jezus. Mówi, zobaczcie, oto są owce. Oni widzieli te owce gdzieś tam. Mówi, teraz popatrzcie, jak te owce się zachowują. I w wielu miejscach było widać, jak idzie pasterz i prowadzi owce. Pasterz idzie przodem, a owce idą za nim. Mówi, zobaczcie, to jest taki obraz, jaki powinien być i towarzyszyć naszemu życiu, że kiedy znamy głos pasterza, kiedy wiemy, kim on jest, śmiało idziemy za nim. I ten pasterz szedł, a te stado owiec szło za nim. I on tak opowiadał o tym i nagle wszyscy z autobusu patrzą, że przed nimi idzie niewielkie stado owiec, ale pasterz nie idzie z przodu, ale idzie z tyłu. Mało tego, że idzie z tyłu, ma jeszcze bata i pogania te owce batem. I wiecie, i chwilę konsternacji w autobusie wśród tych, którzy słuchali, o mój co się stało? Oni mówią, tu widzimy coś innego, tu widzimy, że te owce w ogóle nie chcą go słuchać, tylko jest ktoś, kto goni te owce. On sam był taki, zatrzymał autobus z tego wszystkiego, wyszedł, na chwilę porozmawiał z tym człowiekiem, wraca do autobusu i mówi do nich, spokojnie, to tylko rzeźnik. Koń tak jest często w naszym życiu. Musimy uważać, jakich głosów słuchamy, jaki głos nas prowadzi i czy ten głos jest właściwy bo czasami nie chodzimy drogą Pańską, ale schodzimy z tych Bożych dróg i słuchamy tego niewłaściwego głosu, a szczególnie w dzisiejszych czasach ten, ten głos bardzo nas popędza, dlatego że żyjemy w takim, a nie w innym czasie. Słowo Boże mówi, że to jest czas, który przybliża nas do powrotu Jezusa Chrystusa. I ten czas jest bardzo dziwny, dlatego że wszystko bardzo pędzi. Na nic nie mamy czasu. Musimy zdobywać nasze dobra, musimy dbać o to, żeby mieć na chleb, żeby coraz więcej zarabiać, żeby więcej coraz czasu poświęcać na pracę i ta gonitwa jest coraz więcej. Ta spirala jest coraz bardziej nakręcona. Dlatego w tym czasie musisz uważnie słuchać głosu tego właściwego, głosu Jezusa Chrystusa, głosu, który jest Twoim pasterzem. Amen. Aby się nie okazało, że pędzisz poganiany przez Tego, który jest Panem tego świata, czyli diabła. To jest bardzo ważne w naszym życiu, abyśmy właściwie słuchali. Amen. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że to słowo ożywiasz że to Słowo dotyka naszych serc, Panie. To Słowo też przemienia nasze życie i pozwala nam być w innym miejscu, Panie, abyśmy przynosili chwałę Twojemu Królestwu, abyśmy wydawali właściwe owoce, Panie. Ja Ci dziękuję za Twoje Słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Koniec Słowem, który chciałbym się dzielić, jest zapisane w Psalmie pierwszym. Ja myślę, że szczególnie ci, którzy słuchają Słowa albo czytają Biblię wiele razy, kiedy słuchają Słowa, które jest głoszone, mówią, wow, ja to już tyle razy słyszałem. I tak to prawda, bo jeżeli jesteś wierzącym 10, 15, 20 lat, to jest tak, że wiele razy słyszysz słowo, które jest zgłoszone z jakiegoś jednego miejsca. Bardzo często, kiedy jesteś na węglyzacjach, posługujesz się słowem z Jana 3,16. To jest słowo takie, które jest słowem przewodnim i wiele razy go słyszysz, ale widzisz, słowo Boże mówi w Psalmie jednym z psalmów, że głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów swoich. To Słowo, które jest posyłane do nas, ono zawiera głębie. I naszym zadaniem jest, żeby ta głębia dotykała i przemieniała nasze życie. Żeby ta głębia Bożego Słowa, żeby to nie było Słowo, które usłyszeliśmy, no to jest kolejny raz to samo Słowo i co z tego? Nic z tym się nie stanie, kiedy ono nie zakorzeni się w Twoim sercu i nie wyda owocu i nie pozwolisz i nie uwierzysz w to Słowo i nie zaczniesz nim żyć i nie zaczniesz je wprowadzać w swoje życie. Musisz wziąć to słowo, uwierzyć w i pozwolić, żeby Duch Święty pokazywał, czy jak właściwie masz żyć według tego słowa, które jest taki amen. Nie ma żadnego ale w Bożym Słowie. Albo bierze się całe tak, jakie ono jest, albo je nie bierzesz w ogóle. Często jest tak w naszym życiu, że pojawia się małe ale. Zastanawiałem się, czy mam się tym podzielić, ale muszę że się podzielę, dlatego że brat mówił, że czasami długi czas czekamy na coś i coś nie otrzymujemy i to czekanie sprawia nam ból jest trudnością. Słowo Boże mówi, że wiele nieszczęść, wiele doświadczeń przychodzi na sprawiedliwego. Ja miałem taki trudny czas w swoim życiu. Bardzo trudny. Kiedy moja żona zachorowała na raka, kiedy otrzymaliśmy tę wiadomość, był dobry czas dla kościoła, kościół się rozwijał. Naprawdę to był taki czas, kiedy kościół był na takiej fali wzrostu. Robiliśmy bardzo dużo ewangelizacji, różnych rzeczy, dużo gości się przewijało przez zbór, przez kościół. I wówczas słyszał ta choroba. Ta choroba to był rak najgorszy z możliwych, jaki może być na świecie. To był glejak czwartego stopnia. I zaczęły się zmagania, które trwały prawie dwa lata. Dwa lata jako Kościół staliśmy w modlitwie, poszcząc, modląc się, robiąc wszystko to, o czym mówi Boże Słowo, aby oglądać wypełnienie Bożej obietnicy i uzdrowienie mojej żony. Trwało to dwa lata. Ktoś powie, czy krótko, czy długo, nie wiem. Jeśli przechodzisz jakąś traumę albo przechodzisz doświadczenie, które jest trudne, to wiesz, co to jest. Po dwóch latach moja żona odeszła, i kiedy zmarła, w pięć osób byliśmy w kostnicy, w której modliliśmy się 14 godzin. Oczywiście z boku ktoś na to patrzy, może powiedzieć, po co 14 godzin, wystarczyło wejść i minuty się pomodlić, ale modliliśmy się z wiarą, że zostanie zbudzona. 14 godzin w prosektorium. Niestety nie stało się tak, jak wierzyliśmy. Nie została zbudzona. Odeszła do Pana nie wszystkie rzeczy rozumiem, nie, nie o wszystkim wiem, ale tak widzę, że tak Słowo Boże mnie poucza, że są rzeczy, które Pan przede mną odkrywa, ale są też rzeczy zakryte, o których nie dowiemy się tu na ziemi, dlaczego tak jest. Ale one są bolesne dla mnie, jako dla męża, jako dla pastora, jako dla lidera, jako dla człowieka, który głosi Słowo Boże, że stało się może inaczej, niż widzę to w Bożym Słowie, niż, niż to, czego nauczył mnie Duch Święty i naucza do dzisiaj i czego ta sytuacja nie zmieni w żadnym stopniu. Bo to nie okoliczności czyny wpływają na Boże Słowo, ale to ja muszę pozwolić, żeby Boże Słowo spływało na te rzeczy, które są wokół mnie i zmieniało je. A że tak się nie stało? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi do dzisiaj. Ale co to spowodowało? Spowodowało to, że ludzie, którzy byli w Kościele, którzy byli bardzo blisko, patrząc na to wszystko i nie widząc rezultatów, doszli do wniosku, że to musi być zwiedzenie, że to jest krok za daleko. Że jak to jest, kiedy pastor prosił Kościół, żebyśmy stali w wierze, w modlitwie o uzdrowienie, że to się nie stało. Nie wszyscy wtedy chcieli w to wejść. Było dlatego tego pięciu osób, tylko w prosektorium. Każdy mówił, ja mam takiej wiary i różne inne rzeczy. Nie widzieli tego zmartwychwstania. I doszli do wniosku, że to w takim wypadku jest nieboże. Dlatego, że nie zobaczyli rezultatu. Słowo Boże jest prawdą. Amen. Rezultaty. Zrobiłem wszystko to, do czego byłem przekonany. Kochani, i wizyta w prosektorium nie była... Momentem mojej desperacji. Byłem pierwszy, raz się modliłem o osobę, która zmarła. Ja do prosektorium wziąłem ciuchy, ja do prosektorium zabrałem chleb. Ja w tym prosektorium byłem pełen wiary, że moja żona zostanie zmartwiona wzbudzona. Także nie był to jakiś poryw na przepływ emocji i pod wpływem tej emocji ja tam byłem. Nie, ja tam byłem pełen wiary. I kiedy rozmawiałem z jednym pastorem, który był tam ze mną, on mówił, Darek, ja nigdy nie byłem w takim miejscu wiary jak wtedy w tym prosektorium. Chociaż nie oglądaliśmy tych rzeczy, w które wierzyliśmy. Wierzyliśmy wszyscy, którzy tam byli. Bo bez sensu byłoby być profesorem bez wiary. Zgodzicie się ze mną? Bez sensu robić coś, do czego nie masz przekonania i do czego nie masz wiary. Lepiej tego w ogóle nie robić. Fakt, że nie oglądaliśmy tego, czego oczekiwaliśmy, ale to dalej nie zmieniło miejsca, w którym jestem. To przyniosło na pewno ból dla mojego serca. To przyniosło ból dla mojej duszy. Ale nie zmieniło miejsca, w którym dzisiaj jestem. I może była, była to jedna chyba z najcięższych traum, jakie może przeżyć człowiek tu na ziemi. Bo myślę, że strata najbliższej osoby, czy męża, czy żony, czy dziecka w rodzinie, jest chyba największą traumą, jaką przychodzimy tu na ziemi. Najtrudniejszą do pogodzenia. A szczególnie dla nas, chrześcijan, którzy wierzymy i wiemy i widzimy to, co jest w Bożym Słowie, ale czasami, myślę, teraz po trzech latach, odkąd moja żona jest z Panem, myślę, że musimy uzmysłowić sobie biedną, jedną pewną rzecz, która jest ponad tym wszystkim miejscem, w którym jesteśmy. Perspektywa wieczności. To jest perspektywa, z której patrzy Bóg. My jako ludzie patrzymy z tej krótkiej perspektywy życia tu na ziemi. Czy to jest 20 lat, czy 50, czy 70, nie ma to znaczenia. Ale przez ten pryzmat tak patrzymy, mówim, mówimy, dobrze by było. A dlaczego tak się stało? Dlaczego akurat to? A dlaczego tamto? Ale jestem dzisiaj szczęśliwy, że moja żona już jest z Panem i to ona czeka tam na mnie, wśród obok świadków, aby ja dokończył biegu. Amen. I nie muszę się martwić. Byłoby chyba trudniej i gorzej dla mnie człowieka, który uwierzył, i zasadził się głęboko na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Gdyby odszedł ktoś mi bliski, kto nie byłby pojednany z Chrystusem. Wtedy byłoby może ciężej. Ale dzisiaj wiem, w którym miejscu ona jest. Także jeśli przechodzisz doświadczenie, jeśli do... przechodzisz próbę, Słowo Boże mówi, kto wytrwa. Ale dokąd wytrwa? Do końca. Nie w połowie drogi. Nie 100 metrów przed metrą. Nawet nie metr przed metrą, ale kto wytrwa do końca. Bez względu na sytuacje i okoliczności. Które są... Raz dobre, raz złe. Choćbym szedł ciemno do niej, to, co powiedział pastor, to nie powinno mieć wpływu na moje miejsce, w którym jestem. To może przynosić ból. To może przynosić rozczarowania. Kochani, my się boimy tych słów. Mówimy, jak to chrześcijanie? Tak. Bo czasami o coś się modlimy i czegoś nie widzimy. Chociaż wiecie, co? powiem coś jeszcze, co dotyczy tej sytuacji, która, może rzadko o tym mówię, bo to mogłoby wyglądać, że naciągam, ale była jedna sytuacja, która może jest mało odpowiedzią dla mnie. Tydzień przed, przed jej odejściem, ja z teściem byłem u niej na odwiedzinach i ja poszedłem do lekarza, a też z nią został. I też z nią został, ona z nim rozmawiała i powiedziała mu tak, tato, ja stąd już nie wracam. To jest ostatnie miejsce, w którym ja jestem, ja już do Kłocka nie wracam. Też zaczął płakać i mówi, nie, nie, co ty takie rzeczy gadasz, na pewno wrócisz. Ona powiedziała, nie, ja stąd już nie wracam. Oczywiście on mi tego nie powiedział, bo kiedy przyjechał do domu, skonsultował to ze swoją żoną, to są ludzie niewierzący, ale powiedział, nie mów tego Darkowi, ale w październiku, czyli trzy miesiące po śmierci mojej żony powiedział mi to. Wiecie, i to jest dla mnie pewną wskazówką, pewnie, że dzisiaj ktoś może powiedzieć, no ale Darek, to nadbudowujesz. Ale jeżeli była taka sytuacja, że moja żona, widząc te wszystkie rzeczy, zmagania i miejsce, przez które przechodziła, zobaczyła albo doświadczyła czegoś, co jest po drugiej stronie i może zadecydowała, podjęła decyzję, że to już jest koniec, że ona odchodzi do Pana, to żadna wiara... Wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy, nie były w stanie zmienić jej decyzji przed Bogiem. Jeśli ona powiedziała, Jezu, ja już idę do Ciebie, to nic nie mogło wpłynąć, chociaż myśmy zrobili wszystko, co było zgodne z Bożym Słowem. Nie wyszliśmy poza to, o czym Boże Słowo mówi. Ale to nie zmieniło jej woli. Rozumiesz? Jeśli ona postanowiła, ja nie wiem, czy tak się stało, ale ta odpowiedź, o której powiedział mi teściu, może świadczyć, że w jej sercu i w jej relacji z Bogiem było takie postanowienie, a co ciekawe, kochani, jeszcze muszę wam powiedzieć, dwa tygodnie przed, gdy byliśmy z pełnym małżeństwem pastorów, to było pierwszy raz od dwóch lat, kiedy przyjechaliśmy się modlić o nią, ona wzięła moją rękę, nic nie mówiła i odsunęła tą rękę. I ten pastor do mnie mówi, słuchaj, może ona już nie, nie, nie wie, co robi, dlaczego ona nie chce, żebyśmy się modlili. Także widzisz, może było coś, czego ja dzisiaj nie wiem, może było postanowienie w jej sercu, że to już jest koniec tej męki i ona chce odejść do Pana. Ale widzisz, z boku ludzie osądzili wszystko na przykładzie tego, że robili, mówili, a nic się nie stało, to znaczy, że to jest niewłaściwe. Guzik, prawda. Właściwe to, co jest zawarte w Bożym Słowie, jest tak i amen. Bez względu na to, czy to widzę, czy nie, nie ma to żadnego dla mnie znaczenia. Dalej się modlę o chorych, tak jak mówi Boże Słowo. Dalej jestem posłuszny Bożemu mu nakazowi, który mówi, na chorych ręce kłaść będą, a ci zostaną uzdrowieni. I powiedziałem w Kościele, że jeżeli ktoś umrze przed 70 rokiem życia, tak jak mówi Boże Słowo 70-80, to, to też będę modlił się o zbudzenie. Zrobiłem to pierwszy raz, był to pierwszy raz w moim życiu. Wielu się nie podobało, dlaczego, po co, robicie cyrki. Słowo Boże mi mówi, że nie jest to nic, co jest niewłaściwe. I dlatego będę to robił dalej. Amen. Księga psalmów. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więdnie, a wszystko, co uczyni, Powiedzie się. Niesamowity fragment. Niesamowita Boża obietnica, która jest tutaj zawarta pod koniec trzeciego wersetu. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jak myślisz, czy dzisiaj stąd w miejscu, w którym jesteś, czy myślisz o tym, aby całe twoje życie, czy masz takie pragnienia, czy o tym rozmyślasz, żeby całe twoje życie było klęską i zmaganiem się z rzeczami, które nie są błogosławieństwem? Przecież byłoby to głupoto, gdybyś tak myślał przecież byłoby to głupotą, gdybyś tak założył. A Słowo Boże mówi, że wszystko, co uczyni, powiedzie Mu się. Czy jesteśmy tak skonstruowani, że my jako ludzie chcemy żyć w powodzeniu, my jako ludzie chcemy żyć w zwycięstwie, ale my musimy też zrozumieć to miejsce i zrozumieć to, o czym Boże Słowo mówi, że wszystko, co uczyni, powiedzie się. Chodząc z Bogiem, rozwijając się w Bogu, wydając prawidłowy owoc, możesz dojść do takiego miejsca, aby to Słowo miało oddziaływanie na Twoje życie, abyś był człowiekiem, który faktycznie żyje w miejscu powodzenia. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Mamy życia jak Chrystus i czynić tak jak Chrystus. Czyli mamy ten pierwszy wzór, który dla nas jest najlepszym, najlepsze, od czego możemy się oczekiwać. Mamy tego, który przeszedł, pokazał nam drogę, a mamy tylko wstąpić w jego ślady i iść. I Słowo Boże mówi, że jeśli to uczynisz, będzie Ci się powodziło i wszystko, co uczynisz, chociaż dla naszego ucha i dla nas... miejsca, w którym jesteśmy, kiedy to czytam wielokrotnie, szlepanie, Panie, jak to jest możliwe, że wszystko, co uczynię, powiedzie się? To słowo nie mówi, czy będzie dobra pogoda, czy zła, czy będzie czas dogodny, czy niedogodny. On mówi wszystko w jakimkolwiek miejscu, co uczyni, powiedzie się. Czy to nie jest cudowne? Haleluja. Prawda jest taka, że łatwiej krzyczy się i łatwiej Rozmawia się, wydaje się świadectwo, kiedy wszystko dobrze idzie. Amen? Kiedy wszyscy są w domu zdrowi, kiedy są finanse, kiedy nie mamy żadnych zmartwień, kiedy to wszystko się układa wszyscy mówią wow. Ale trudniej nam być chrześcijaninem wtedy, kiedy przychodzą złe chwile, kiedy przychodzą trudne doświadczenia, kiedy przychodzi coś, co wymaga zaangażowania i siły i przedłuża się w czasie. Wtedy trudniej powiedzieć Aleluja. Kiedy przychodzą złe rzeczy, a przychodzą jak i na świat, tak i na chrześcijan, kochani. Nie jesteśmy poza tym. Widzisz, tylko perspektywa, którą ci daje Bóg, jest zupełnie inna. Dziś Biblia poucza nas, że dobro zwycięża zło. Czy zło pojawia się, tylko kwestia tego, w co ty będziesz wierzyć. Ty musisz uwierzyć w to, że zwycięstwo, które ma w Chrystusie, które dał ci Bóg, jest zwycięstwem, który przewyższa wszelkie rzeczy, które mają miejsce, doświadczenia, które dotykają twojego i mojego życia. I kiedy z tej perspektywy będziesz żył, będziesz zupełnie w zupełnie innym miejscu, i będziesz mógł korzystać z Bożych obietnic i korzystać z tego, co Pan mówi, że wszystko, cokolwiek uczynić, powiedzie się. W jest podobny fragment, kochani, i do tego chciałbym się też odnieść. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Widzisz, w jednym i drugim fragmencie Biblia mówi o ważnej rzeczy, że błogosławieni są ci, którzy polegają na Panu i rozważają Jego zakon w dzień i w nocy. I Słowo Boże w tych dwóch miejscach porównuje nas do drzew. Zos jesteśmy jak drzewa, które są zasadzone. Pierwszym korzeniem ten prostu Paweł mówi, ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrosnął Bóg. Jesteśmy jak drzewa, które są zasadzone. I Masz mówi, że w czasie, który przyjdzie, w czasie posuchy, kiedy to drzewo jest właściwie zasadzone i korzenie mają dostęp do wody, to nie ma znaczenia jakie okoliczności i jaka nawałnica przyjdzie do twojego życia. Zawsze list pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się. Czyli w tym momencie doświadczeń czy złych rzeczy, które przeżywasz, to nie ma żadnego znaczenia, kiedy twój korzeń jest właściwie zakorzeniony i może czerpać ze źródeł wody żywej. Amen. Możemy popatrzeć na przyrodę, wiecie, to, co jest wokół nas, to, co dzisiaj dotyka globalnie świata, czy tak zwana susza, kiedy przychodzi susza, co widzimy, że rośliny w Jędną, tak? Kiedy możemy zobaczyć nawet w domu, kiedy rośliny właściwie się rozwijają, to są te rośliny, które są podlewane, które mają dostęp do wody, których korzenie są głęboko zakorzenione. I tak samo jest z żywami, kochani. Czasami widzimy nad morzem, czy gdzieś miejsca, takie, w miejscach takich, których nie powinno rosnąć drzewo, ono rośnie drzewo, ale musimy wiedzieć, że ten system korzeniowy jest bardzo głęboko zakorzeniony pod ziemią i on tylko dlatego pozwala temu drzewu, że ono w tym czasie, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy nie powinno wydawać albo owoców, jeśli jest to drzewo owocowe, albo zielonych liści, ono jednak ma zielone liście, ono jednak wydaje owoce. Dlaczego? Dlatego, że korzenie są głęboko zakorzenione. Wiecie, i to jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o roślinę i drzewo. Wyobrażacie sobie taką rzecz. Przychodzi ogrodnik, sadzi drzewo w swoim ogrodzie, poczekał pół roku, za pół roku przychodzi i mówi: E, to drzewo to nie pasuje. Cyk wykopał i w drugie miejsce posadził to drzewo z korzeniami. Po pół roku znowu idzie, wykopuje to drzewo i przesadza. Jak myślisz, co się z tym drzewem stanie? Usnie. W najlepszym wypadku będzie drzewem karłowatym, dlatego że ono nigdy nie zapuści korzeni tam, gdzie powinno być nigdy nie będzie mogło czerpać z tego, aby woda, która jest gdzieś tam, kiedy te korzenie to znajdują, te korzenie nigdy do tego nie dojdą, bo zawsze będzie to odkopywane. Ale tak jest często w naszym życiu, kochani, że my nie zapuszczamy swoich korzeni gdzieś głęboko, tak jak Słowo Boże mówi, budowane na fundamencie. I widzisz, jeżeli patrzysz na budynek, możesz zobaczyć, jak on jest piękny, ale nie możesz zobaczyć jego fundamentu. Możesz zobaczyć dwa budynki. One mogą być identyczne. I tak Boże Słowo mówi, że było dwóch budowniczych, którzy budowali. Tylko, że jeden budował na piasku, drugi na mocnym fundamencie. Ale Słowo Boże Póczna, że ten co budował na piasku, co się stało? Przyszły te doświadczenia, przyszły próby i ten dom runął. Jeż wielu ludziom się wydaje, że chrześcijaństwo to jest zapisanie się do jakiegoś kościoła, to jest podnoszenie rąk, śpiewanie pieśni, tecera, tecera i innych rzeczy. I kiedy z boku patrzysz na kogoś, możesz ocenić, możesz powiedzieć, wow, ale ten człowiek zachowuje się tak jak chrześcijanin. Ale widzisz, ale on nie żyje tak jak chrześcijanie, Bo zachowywać się możesz. Gdy patrzysz na te dwa domy, one są bardzo podobne. Ale nie widzisz fundamentu. Żeby zobaczyć fundament, musisz rozgrzebać ziemię. Widzisz, tak samo jest z drzewem. Kiedy patrzysz na drzewo, nie widzisz korzeni. I trudno czasami jest nam ocenić. Ale jedno, co wiemy, że dla tego drzewa woda jest niezbędnym czynnikiem, który jest potrzebny do jego wzrostu jeżeli my nie zrozumiemy tego, że musimy mieć koszenie, aby prawidłowo rosnąć, aby prawidłowo się rozwijać, aby przynosić owoce w Królestwie Bożym, to może się okazać, że przez cały czas swego życia i bycia z Chrystusem nie zrobimy żadnego kroku i nic się nie zmieni. Bo to jest podstawa. To jest podstawa naszego wzrostu, podstawa tego, aby były zielone liście i podstawa tego, aby nasze życie wydało prawidłowy owoc. To są właśnie korzenie, które są właściwie zakorzenione. Słowo Boże mówi, żebyście nie byli miotanymi lada wiatrem nauki. Kiedy możesz być miotany? Kiedy te zewnętrzne okoliczności mogą tak wpłynąć na ciebie, że ty nie wiesz, w którą stronę pójść i zastanawiasz się, co masz zrobić? Wtedy, kiedy masz niewłaściwy system korzeniowy. Jeśli on jest płytki i mały, to byle nauka, byle nowa rzecz, która się pojawi, byle nowy trend spowoduje, że ty coś zobaczysz, wow! I to cię może pociągnąć. I to cię może w konsekwencji powalić, jeśli to nie będzie zgodne z Bożym Słowem. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Mateusza naucza o ziarnie. Ziarno zostało zasiane, a gdy wzeszło słońce, zostało spieczone. I wielu myśli, że to słońce, które przyszło na to ziarno, zniszczyło to ziarno i ono nie wydało owocu. Ale taka prawda nie jest, kochani. A że nie miało korzenia uschło. Widzisz, ziarno które zostało posiadane ono usło nie dlatego, że przyszło słońce, ale dlatego, że nie miało korzenia. To jest Boża odpowiedź dla mnie i dla Ciebie. Widzisz, Słowo Boże, które słyszysz, ono może usychać. I tak widzimy z tego, o czym mówił Pan Jezus, jeżeli nie masz właściwego korzenia. Jeśli brakuje Ci tej Bożej inspiracji, jeżeli brakuje Ci tej żywej wody, która wypływa z jednego źródła, to jest Jezus, osobista relacja z Bogiem. To jest to zakażenie, to jest ten fundament. Jeśli tego będzie brakowało w Twoim życiu, trudno będzie Ci oglądać wypełnienie Bożych słów. Trudno będzie Ci oglądać wypełnienie Bożych obietnic. Trudno będzie Ci oglądać Boże cuda w swoim życiu. Może nawet nie będziesz oglądał owoców, modlitw, które zanosisz do Pana. Tylko dlatego i będziesz może pytał, dlaczego Bóg nie odpowiada. Ale to wszystko będzie odpowiedział dla Ciebie, dlatego że... Jesteś niewłaściwie zakorzeniony. Twoje korzenie nie dotarły do tego fundamentu, którym jest Jezus i nie mogą czerpać z wody żywej. Bóg posyła swoje słowa, tak jak powiedziałem, że spełni pomyślnie to, z czym zostało wysłane. Izajasz 55, 11. Ale często jest tak, że to słowo usycha. Je usłyszysz i może nawet się nim zachwycisz, i jesteś gdzieś na jakimś zgromadzeniu, na spotkaniu, na jakiejś konferencji, i to słowo mocno dotyka Twojego istnienia, intelektualnie gdzieś przenika Ciebie, ale nie ma korzenia, bo ono się zakorzeniło i nie może przynieść owocu. Pamiętajmy, że to właściwym tym korzeniem jest Twoja osobista relacja z Bogiem. I nie ma możliwości prawidłowego rozwoju, nie ma możliwości oglądania zielonych liści i owoców, kiedy nie będziesz miał tej osobistej relacji. Tak naprawdę to ja i Ty jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Wielu myśli, że to odpowiedzialne jest kaznodzieja, nauczyciel i pięć służb, które Bóg powołał. One są potrzebne do naszego wzrostu. Ale to ja i Ty jesteśmy odpowiedzialni za relację z Bogiem, indywidualną relację. To na Tobie i na mnie spoczywa ta odpowiedzialność, aby ta relacja była właściwa, aby tej relacji było coraz więcej w naszym życiu, aby ten korzeń był właściwie zakorzeniony. Amen? Pan Jezus mówił tak, jak gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się młodzisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą. Módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tu jest może takie pewne słowo, gdy ty, czyli tu jest pokazane, że musi być jakaś twoja decyzja i to słowo jest słowem kluczowym, to musi być decyzja, gdy ty podejmiesz tę decyzję, aby wejść do tej komory i być sam na sam z Panem, aby tam nasiąkać Jego obecnością, mieć tą żywą relację z żywym Bogiem. Bo To później będzie procentować, to później będzie miało odnoszenie w Twoim życiu i zabezpieczy Ciebie, kiedy przyjdą wichury i wiatry, kiedy przyjdą doświadczenia i próby, abyś nie uległ im, abyś nie pozostał i nie wiedział, co masz czynić i usłyszał jakieś słowo i poszedł za tym słowem, a ono jest niewłaściwe. Tylko dlatego, że nie znasz żywego Chrystusa i nie znasz słowa. I To jest moja Twoja odpowiedzialność. Musisz mieć osobistą, żywą relację z Bogiem aby wiedzieć, co masz robić, jak właściwie chodzić, w jakim kierunku podążać, jaki Bóg ma cel dla ciebie. Wielu myśli, że przyjdzie do proroka albo przyjdzie do pastorze, co mam robić, gdzie mam iść, w jakim kościele mam być, jaka jest moja służba. Okej, okay, to wszystko jest dobre, żebyście mnie dobrze rozumieli, koń. to wszystko jest właściwe, to wszystko ma miejsce w kościele, ale to jest, co jest podstawą twojego zestawstwa i chodzenia i bycia dzieckiem Bożym, to jest ta osobista relacja z Bogiem. Na to musisz Cię zdecydować, żeby mieć tą relację. Na to musisz poświęcić czas. Na to musisz wykraść czas ze swojego życia, aby wejść do tej komory. I wobec tego, co się dzieje wokół Ciebie, mieć czas z Bogiem. ściągać Jego obecnością. Pozwolić Duchowi Świętemu, aby ci uczył, aby Cię objawiał, aby Cię pokazywał. Amen. Jeremiasz mówi, jest on jak drzewo zasadzone nad wodą.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 jest właściwie zakorzeniony, on ufa Panu. Jest jak drzewo, które zapuszcza te swoje korzenie nad potok i nie boi się, gdy upał nadchodzi, nie boi się niczego, co przychodzi, coś, czego świat się boi, czego boją się wszyscy, którzy patrzą na te okoliczności, mówią, jak one są straszne. Gdy jesteś zakorzeniony właściwie w Bogu, to Twój liść pozostaje zielony. I w tym roku, tutaj jest napisane w roku, kochani, tu nie jest napisane nawet w chwili, która przychodzi i jest trudna, nawet nie musisz się frasować, nie musi się bać. Ten list zawsze jest zielony. Aleluja I to drzewo nigdy nie przestaje wydawać owocu, jeżeli jego korzenie są głęboko ugruntowane w Jezusie Chrystusie. Może być tak, że przyjdzie. Nie tylko dzień i miesiąc, ale i rok. Straszny i koszmarny dla Ciebie. Ale jeżeli będziesz miał właściwie zakorzeniony fundament, w którym jest Jezus i będziesz z tego brał i z tego będziesz czerpał, z tej żywej relacji z Nim, to nic Ci się nie stanie. I jest niemożliwe, żeby to mogło ci zaszkodzić, zaszkodzić. Nasiąknij Bogiem. Bo to przemienia twój sposób myślenia, twoje życie i kształtuje Jego obraz w tobie. Nasiąkaj Panem, nasiąkaj Jego Słowem. Spędzaj z Nim czas. W Mateusza spowiedziana już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Dziś, kiedy Pan Jezus przekał drzewo figowe, jest napisane, że ono usło od czego od korzenia. To, to pokaże nam wyraźnie, że ten korzeń jest podstawą. Że ten korzeń jest tą właściwą rzeczą, o której musimy wiedzieć. To Ta jest tajemnica, którą Bóg dla mnie dla Ciebie objawił. Ona nie jest zakryta. Żebyś musiał po ciemku chodzić i nie wiadomo czego szukał. I kiedy patrzysz na Pana Jezusa Chrystusa, zobacz, że On często zostawiał ludzi, zostawiał uczniów i szedł na górę, żeby się modlić. Szedł na ten czas osobistej relacji z Ojcem. Ktoś mógłby być, no ale po co? Widzisz, pokazywał nam wzór. Jeśli On tego potrzebował, jeśli On to robił, to my jako naśladowcy Jezusa Chrystusa też powinniśmy tak robić. Amen? Potrzebujemy spędzać czas z Bogiem, kiedy nikt nie patrzy na nas. Potrzebujemy mieć tą osobistą relację. Często tak robiłem, ale uczę się tego. I często wielu z nas tak robi, kiedy przychodzą jakieś trudności albo problemy. My wtedy naprawdę zaczynamy się modlić. Wtedy dzwonimy do pastora, prosimy Kościół i mówimy, a teraz się modlmy, bo przyszła jakaś tragedia, bo coś mnie spotkało. Ja Ci muszę powiedzieć, że jeżeli tak, ja i Ty będziemy żyć, to może się okazać, że wiele razy te modlitwy nic nie uczynią. Bo no to jest troszeczkę za późno. Bo dobrze jest modlić się i spędzać czas z Bogiem, kiedy nie ma tych problemów. Abyś był gotowy na te problemy. Tak pouczam z Boże Słowo. Abyś był gotowy na te rzeczy, które przyjdą. A na pewno Słowo Boże mówi, że przyjdą. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzinach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, a bo wiesz, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Jakaś dziwna moda przychodzi na świat, jakaś dziwna rzecz dotyka świata chrześcijańskiego. Kiedy wielu, kiedy zaczyna stawać się dziećmi, bożym, zaczyna czytać Boże Słowo, zaczynają dochodzić do jakichś takich dziwnych przekonań którymi się dzielą. Że kościół już jest niepotrzebny, że służby w kościele są niepotrzebne, że pastorzy są niepotrzebne, że teraz byle gdzie, byle jak możemy się spotykać, że teraz każdy ma prawo do tego i tamtego. I teraz ludzie odchodzą, szukają tego źródła, szukają korzeni, mówią, a to ten, ten kościół niedobry, tamten kościół niedobry, ten pastor niedobry, tamten nauczyciel niedobry, to lepiej pozostańmy w domu, a może kazania przez internet posłuchajmy. Nigdy nie wydasz owocu, kiedy nie zakorzeni się. Musisz być zasadzony. Słowo Boże być zasadzeniem w domu pańskim. Dziedzińca Boga naszego. Musisz być gdzieś kochany, zasadzony. Bo jeżeli nie będzie zasadzony, nie ma szans, żeby zapuścić te korzenie. Tak jak roślina, którą ciągle byś przesadzał. Zostanie albo karłowata, albo wysnie całkowicie. Tak samo człowiek, który szuka tak naprawdę nie wiadomo czego. Dzisiaj jest tu, jutro gdzie indziej, pojutrze jeszcze szuka czegoś innego. Przy czwartym spotkaniu zaczyna mówić, że dary Ducha Świętego już nie funkcjonują. Przy piątym mówić, że Kościół niepotrzebny. Przy szóstym zostaje w domu. Widzisz, on nie jest zasadzony we właściwym miejscu. A myślałem, że on świadomy sposób niższy to, co Bóg mówi w tych fragmentach i niszczy ten korzeń. Musisz być zasadzony i mieszkać w domu pańskim. Dom pański to jest dom, którego właścicielem jest Bóg. Wiele mówi, a to jest twój kościół, to nie jest Twój. To nie jest pastora Kościół, to nie jest nikogo, to nie jest starszych liderów. To jest Kościół Boży, to jest dom Boży. Oni tak na to musimy patrzeć. I ty musisz być zasadzony w takim miejscu, jeżeli chcesz oglądać owoce, jeżeli chcesz prawidłowo się rozwijać. Słowo Boże mówi w samie. jedni lubią się wozami, drudzy końmi, lecz my lubimy się imieniem Pana, Boga naszego. To, co dzisiaj mówi pastor, Jezus Chrystus jest Panem, wiesz, to co masz w sercu, to jest na twoich ustach. Jeżeli w sercu masz problemy, to kogokolwiek spotkasz na ulicy, będziesz mówić mu o problemach. Jeżeli w sercu masz zgośnienie, będziesz mówił o zgośnieniu. Wiem coś o tym. Przechodząc trudne doświadczenie rzeczy, wiele z tych rzeczy dotknęło mnie osobiście, i trudno mi było i do dzisiaj trudno się rozprawić z tym, żeby o tym nie mówić. Chociaż wiem, że to jest niewłaściwe i niepotrzebne, bo Słowo Boże mówi: jedni lubią się wozami, drudzy końmi, lecz my lubimy się imieniem Pana Boga naszego. Jeżeli w sercu masz to wypracowane, to właściwe zakorzenienie, to na ustach Twoich będzie Bóg. To będzie coś, co będziecie prowadzić, to będzie coś, czym będzie się dzielił, to będzie coś, co będzie całe Twoje testo przechodziło i co będzie Cię prowadziło. Społeczność z Bogiem. Jeżeli kochasz Boga i naprawdę masz z Nim taką relację, to będziesz mówił tylko o Nim. To Cię nie będzie obchodzić, że wszyscy powiedzą, że może jesteś nienormalny. Ale to będzie wynikało z Twojej relacji, z właściwego systemu zakorzenienia. Musimy być zasadzeni w Domu Pańskim. To Bóg zasadza, ale widzisz, myślę, że to jest podzielną krzyczą każdego człowieka, aby też rozpoznał, gdzie Bóg chce, żeby był zasadzony, we właściwym miejscu, bo czasami wiecie, ja, ja już mam dosyć tego, Ja często ludzie się na mnie obrażają, już naprawdę się obrażają, dlatego, że dzisiaj żyjemy w tak dziwnych czasach, że ze względu na to, co jest możliwe, ludzie gdzieś tam są, mają słowo, tak jak mówił pastor, albo mają prowadzenie i przez dwa lata mówią, to jest moje miejsce, Bóg mi powiedział, że tu będę służył, że tu będę pracował, że to jest wizja dla mnie, a za dwa lata wychodzą za mąż, jadą do Anglii, jadą do Irlandii, są tam. A co się stało z tym, co mówiłeś? A co stało się z Twoim przeznaczeniem? Bóg to zmienił? Nie, to człowiek zmienił, bo okoliczności się zmieniły. Ba! Siedząc w Londynie jeszcze mówi, to Pan mnie tu prowadzi, bo w Londynie też są Polacy, którzy potrzebują zwiastowania Bożego Słowa. Muszę Ci powiedzieć, że na całej kuli są ludzie, którzy potrzebują zwiastowania Bożego Słowa. Nie dorabiaj ideologii i nie mieszaj w rzeczy, które nie są Boże. Są Twoją decyzją, są Twoim wyborem, i później że ale to jest błogosławieństwo, bo tutaj też są ludzie, którzy słuchają. A twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwy, mówi Izajasz. Na wieki posiądą ziemię, jako latora zasadzona przeze mnie dzieło moich rąk, aby się wsławić. To Bóg decyduje o miejscu, w którym się zasadzi, ale twoim i moim zadaniem jest to rozpoznanie. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zasadzeni w dobrych miejscach, dlatego ludzie się męczą. Dlatego ludzie nie potrafią znaleźć swojego powołania i miejsca. Nie możesz zasadzić pomarańcza w nieodpowiednich Miejscach, tak czy nie? Tam, gdzie jest zimno, na tartyce, czy jest tam w ogóle żadna roślina. No musi to być odpowiednie miejsce. Bóg chce, żebyś był, ale ja i Ty musimy rozpoznać to właściwe miejsce, właściwy kościół, w którym Bóg chce, żebyśmy byli, żebyśmy służyli, żebyśmy brali, żebyśmy dawali, żebyśmy zostali, żeby ten system korzeniowy właściwie był zasadzony. Amen? Zapuśćcie w Niego korzeń i na Nim dalej się budujcie. Umacniajcie się w wierze, jak Was nauczono. Pełni wdzięczności. To jest kolosan 2.7. Pragnieniem grzecznika jest gonitwa za złem, lecz sprawiedliwi tkwią korzeniami w mocnym gruncie przy powieści 12.12. Co to jest ten mocny grunt? Cały czas o tym mówimy, kochani. Ja będę to ciągle powtarzał, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to pojęli w prawdzie, że tym mocnym gruntem jest ta społeczność, ta żywa relacja z Jezusem Chrystusem. To jest ta skała, do której się dokopał, to jest fundament, do której kopał ten właściwy człowiek, który właściwie postawił dom na, na fundamencie i on się dokopał do skały i dopiero zaczął na tym budować. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Nie ma innej możliwości. Żeby ten system był właściwie zakorzeniony, żebyś miał te zielone liście i żebyś wydał właściwe owoce, to musi tak wyglądać. W dzisiejszym czasie często brakuje nam cierpliwości. I to też często jest tak, że ludzie pojawiają się w kościele, wow, są pełni zapału. I minia jakiś czas i oni mówią, a już zaczynał widzieć pewne rzeczy wśród Cześcijan. A to wcale tak nie wygląda, jak ja widziałem, widzisz. musi stać sobie sprawę na samym początku, że pewne rzeczy, żeby korzenie właściwie dotknęły tego fundamentu i właściwie znalazły tą żywą wodę, to musi upłynąć jakiś czas. Kiedy trafisz, jesteś w społeczności, jesteś jakimkolwiek kościelnym, musi, bo czas jest czymś, co pozwoli głęboko zakorzenić się twoim korzeniom. To nie jest tak, że przychodzisz za trzy dni, już jesteś w służbie, za trzy dni jesteś wielkim kaznodzieją. nie. Słowo Boże mówi, że potrzebujemy czasu, aby wzrosnąć, aby to wszystko było właściwe. Potrzebujemy tych, których Bóg nam dał wokół nas, potrzebujemy pięciu służb, aby to nasze wzrastanie było właściwe, amen. I to też musimy o tym wiedzieć, kochani. Bo czasami ludzie przychodzą i mówią, a to ja jestem tu już trzy tygodnie i nic się nie dzieje. Drzewo, które jest zasadzone nad wodą i zapuszcza właściwe korzenie, tak mówi Jeremiasz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto przyjdzie do mnie, widzicie? Sam staje się tym źródłem, z którego będzie wypływać woda żywa. Ale musisz przyjść i musisz nasiąknąć tą obecnością. Te korzenie muszą być właściwe. I to jest to właściwe źródło i właściwe miejsce, w którym możesz wzrastać, rozwijać się. Halleluja. Liście są oznaką obfitości w życiu. On nasyca dobrym życie Twoje. Psalm 103:5. 5. Wiesz, co, co się dzieje, kiedy zbliżamy się tak naprawdę do Boga? Wow. Bóg jest dobry. Amen. Amen. Im bliżej jesteś Boga, tym więcej jest dobroci w Twoim sercu, tym więcej jest miłości, tym więcej wybaczenia, tym więcej potrafisz zrozumieć, czym tak naprawdę jest ta ojcowska miłość, która jest w sercu taty. Ale to nie zrozumiesz bez tej właściwej relacji. Musisz przybliżać się do Boga. Bóg jest takim, że daje, daje, daje. To się nigdy nie wyczerpuje. Człowiek mówi, dam Ci, kiedy coś otrzymam w zamian. Bóg taki nie jest. Panie Jezus powiedział tak. Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Czyli moim takim pragnieniem jest i takim chyba życzeniem dla Was, abyśmy wszyscy mieli tak bliską relację z Panem, aby to któregoś dnia ogarnęło naprawdę wszystkich, tych, którzy są w kościele, w miejscu, w którym jesteśmy. Powinniśmy dążyć do takiego miejsca, aby być bliżej z Bogiem, do miejsca, kiedy sam na sam nasiąkasz Jego obecnością, Jego Słowem. Musimy zrozumieć, że kiedy coś nie idzie, albo to życie nasze nie wygląda, jak potrzeba, to, to jest tylko jedna odpowiedź. To wynika może z tego, że dzisiaj dzieli nas długi dystans od naszego taty. I ten dystans jest czymś, co powoduje, że rzeczy nie idą tak jakby, jak mówi Boże Słowo, czego nie możemy oglądać. On nasyce dobrem życie Twoje że Jezusa Jezusa, nasiąkasz nim, i to może wtedy pływać, przepływać przez Twojego ducha, Twoje wnętrze, zmieniać Ciebie i może dotykać innych ludzi. Jeszcze trochę pospać, mówi o przypowieści. Trochę podżemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczyć ją ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. W obecnym napisany, sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Każde drzewo przez cały okres swojego życia rozwija system korzeniowy. Nawet kiedy zmienia się pogoda, jest nieodpowiednia, to te korzenie szukają coraz głębiej i głębiej, aby mieć możliwość czerpania wody. I mieć zielone liście i wydawać owoc we właściwym czasie, kochani. To też pokazuje mi i tobie. To nie jest tak, że raz się spotkać z Bogiem i później może sobie żyć, jak chcesz. Czy raz przyjdziesz na niedzielne spotkanie, posłuchasz każania i twoje życie będzie obfitować. Nic z tego. Nie możesz osiąść na tak zwanych laurach i powiedzieć, a teraz już tyle wiem, teraz już... Przeczytałem dwa razy Biblię, a teraz już tyle przesłuchałem. Nikt mi nic nowego nie może powiedzieć. To niby jest oczywista prawda, o której ja mówię. Każdy może powiedzieć, no tak, no to my to wiemy, ale widzisz, problem z nami taki, że prawda często nam omyka. Podstawowe rzeczy, które wiemy, które Bóg nam objawia, często nam to bardzo szybko omyka. Rozumiemy to i myślimy o tym przez kilka minut albo kilkanaście chwil kiedy Ty będziesz się przybliżał do Boga, będziesz bardziej pragnął Go poznawać. Będziesz bardziej pragnął stawać się tak jak On i będziesz więcej rozumiał, że każde słowo, które usłyszałeś, każda rzecz, która otrzymałeś od Pana może być powiększana, może być coraz większa i większa i, i, i dopóki będziesz na tej ziemi, nigdy się to nie skończy. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że wiedza i nasze poznanie jest cząstkowe, kochani. To się nigdy nie skończy. Nigdy nie masz takiego miejsca, do którego dojdziesz, Panie, wow, już wiem wszystko. Podobne jest królestwo niebezdoźniarka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiął na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyń, staje się drzewem. Takich przylatują ptaki niebieskie, i gnieżdżą się w gałęziach jego. Bóg pragnie, kochani tak naprawdę, żebyś ty poprzez relację, którą ma z nim, rozwijał się do takiego momentu, aby i inni mogli korzystać z owoców, i gałęzi, abyś był też narzędziem i narzędziem dla innych ludzi, którzy są wokół Ciebie. A jeśli zaczniesz święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakości chrześcijaństwa, to ta jakość, ona też się przekłada na Twoje życie. Wiesz, bez tej relacji i obecności nie będziesz narzędziem i naczyniem tak, jakby chciał Bóg, jakby Bóg widział. Ty możesz to zrobić o własnych siłach, o własnej mądrości, zdolnościach, każdy z nas je jakieś ma, ale żeby właściwie było zaprawione, żeby to miało tą właściwą sól, to musi wynikać z tej relacji z Bogiem. Nie ma innej możliwości. Ty musisz wiedzieć, skąd czerpiesz tą wodę, która pozwala ci rosnąć, która pozwala, że te liście są zielone i że ty możesz wydawać owoc. Aleluja. Tak naprawdę Bóg spóźniał we wszystkim ku dobremu. Czasami trudno nam to zrozumieć, kiedy przychodzimy. Trudne rzeczy, ale apostoł Paweł powiedział tak. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Opitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Halleluja. To jest cudowne. Muszę ci powiedzieć, że jeżeli patrzysz na łaskę i dobrotliwość Boga, to zawsze jest ten właściwy czas aby się zatrzymać i aby powrócić do tej tak zwanej pierwszej miłości, relacji z Bogiem. Jeśli pewne rzeczy zobaczysz w swoim życiu, że one nie są takie, jak powinny być, że nie są takie, jak mówi psa Pierwszy, przeczytajmy go jeszcze raz. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasadza w gronie szyderców, lecz ma upodobania w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego licznie wiednie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Halleluja. To jest gwarancja, którą daje nam Ten, który jest fundamentem, czyli Jezus Chrystus. I tego życzę każdemu z nas. Abyśmy byli właściwie zasadzeni na właściwym fundamentie, abyśmy mieli ciągle żelone liście, abyśmy wydawali właściwe owoce. Amen.